Nie jest droga i słowa nadwieni według świętego Łukasza. Pra. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów. Weźcie sobie dobrze do serca te słowa, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia, było ono zakryte przed nimi, tak, że Go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie. Nie tego powiedzenia. Nie zrozumieli, bo doświadczyli tego, co dziś często nazywamy szokiem. Czasami mówimy, jak coś usłyszałem, jak coś zobaczyłem, to doznałem szoku. Doznałam szoku. Doznałeś, doznałaś jakiś szoku. O jakiej sytuacji możesz powiedzieć, że to było dla Ciebie szok? Myślę, że pewnie dla wielu z was takim szokiem była ta sytuacja, kiedy dowiedzieliście się, że wasza druga połówka prowadzi podwójne życie. Ktoś powiedział kiedyś, że dla niego to było coś takiego jak ludzcego na głowę spania. Doświadczyli szoku, nie rozumieli, jak bali się go pytać. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Jezus po raz drugi oznajmia apostołu, że zostanie wydany w ręce ludzi, czyli że będzie ukrzyżowany. I mówi to w takim momencie bardzo trudnym dla nich, ponieważ y, wszystko wskazywało, że będzie na odwrót, że będzie bardzo dobrze, bardzo fajnie, będzie sława, będzie takim władcą jakiegoś sporządzi, tym władcą politycznym, budzącym mu wszystkich podziw, zachwyt i tak dalej. Okoliczności tego wydarzenia rzeczywiście mogą wskazywać na to, że oni mogło, mogli tak myśleć, ponieważ słyszeliśmy ten fragment Ewangelii rozpoczyna się od słów. On wypowiada te słowa. Ja to czyny, co ewangelista ma na myśli. Mianowicie, scena wcześniej z tej Ewangelii opowiada o tym, jak Jezus uzdrawia, epileptyka. Cierpiał na epilepsję. Dziś nazywamy to padażki. Często ta epilepsja była utożsamiana z karą za grzechy z opętaniem demonicznym i ci ludzie, którzy otaczali Jezusa, tego chorego człowieka, widzieli od lat najprawdopodobniej Jezus go pozdrawia. Zatem dał do zrozumienia, że jest kimś niezwykłym. Myślę, że wielu z nich doświadczając tej sytuacji, rzeczywiście byli przekonani o prawdziwości Jego posłannictwa, czyli o tym, że On jest Synem Bożym tutaj pada taki komunikat, którego nie zrozumieli z powodu najprawdopodobniej tego szoku, o którym powiedziałem. Scena kolejna więcej mówi o tym, mianowicie, że on w momencie, gdy to powiedział, to ich reakcja była taka, że oni zaczęli się spierać, który z nich jest największy w królestwie niebieskim? Który z nich jest większy? Który tam pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Szukali swojego interesu. Szukali swojej chwały w tym pójściu za Jezusem. I ponieważ ta wizja, którą On zaoferował, nie przystawała do ich ludzkich oczekiwań, zatem nie dając się przekonać, jeszcze zaczynają się spierać, który z nich jest największy. Święta Teresa z Awin, tak, o której wspomnienie będzie niedługo, 15 października, powiedziała kiedyś, porównała życie człowieka do studni. I powiedziała coś takiego, że w relacji do Pana Boga to rzeczywiście my pozwalamy Panu Bogu, żeby Tą studnię uszlachetniał, żeby z niej czerpał, ale w ogólnym rozrachunku to my sami chcemy pozostać do końca właścicielami tej studni. Drodzy bracia i siostry, my stajemy w szeregu tych uczniów pańskich. Dobrze, żebyśmy sobie przypomnili że podobnie jak to było w przypadku uczniów, którzy słyszą o męce, tak też sami w naszym przypadku ludzi, którzy borykają się z trudnościami, z grzechem, bronią swojej wiary, to w zasadzie te problemy i te trudności same w sobie nie są jakimś największym problemem. Natomiast największym problemem jest nasze podejście do tych wszystkich sytuacji. Też było w przypadku tych uczniów ich największy problem to było podejście do tego, z czym wiązała się ta droga ucznia pańskiego, powiedzielibyśmy dziś droga człowieka wierzącego, człowieka, który Boga, stary, brona szukuje. Niemniej jednak Ewangelista mówi. Oni nie rozumieli. Niemniej jednak ten proces tego zrozumienia, on był po prostu procesem. Czyli nie był to akt jednorazowy. I dokonywało się w tych ludziach stopniowo to, co się również dokonuje w nas nieustannie. Na określenie tego procesu jest jedno słowo. Słowo pochodzące z greckiego, słowo. Meta, noja, meta, czyli przemiana i nos, czyli rozum, przemiana myślenia. I to był właśnie główny cel i zadanie misji Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim zmiana człowieka, zmiana Jego myślenia. I tak też w momencie Jezus, który mówi, uczcie się ode mnie w momencie gdy Dawał do zrozumienia uczniom jakieś istotne prawdy dotyczące Jego posłannictwa, ale również przełożenia tego posłannictwa na ich życie. On wcześniej jest powiedziane, że modlił się. Modlił się długo. Czy również modlić się sercem, szczególnie wtedy, kiedy czegoś po prostu nie rozumiesz. Czy uważasz, że walka o bycie człowiekiem i jest to akt jednorazowy i można to zakończyć? Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmiernie się zwyciężył, a nasz życie rzucił światło przez, przez Ewangelię. Te słowa słyszeliśmy przed Ewangelią Jezus również w czasie tych rekolekcji przychodzi do nas jako swoje światło, żeby rozświetlać jakiś kolejny etap naszego życia. Niemniej jednak to światło Boże to nie jest jakiś taki roszący reflektor, który tam świeci na 200 metrów do przodu. To światło rozświetla tylko ten etap krótki, przed nami. Po to, żeby również uczyć nas tego, co nazywamy wytrwałością. Zawsze, kiedy rozważasz Słowo Boże, kiedy przystępujesz do modlitwy, kiedy spotykasz się z Chrystusem w sakramentach, miej świadomość, że On przychodzi ze swoim światłem, żeby rozświetlać Twoje życie na tu i teraz. I z tych poszczególnych, jednorazowych aktów, On czyni większą rzeczywistość, rzeczywistość, która nosi imię świętości.